Ranira z Jeziora Słonego Baśń z Madagaskaru Na niewielkiej wyspie, ukrytej wśród fal bezkresnego oceanu, znajdowało się jezioro. Jego wodami władał król soli. Miał on córkę, piękną Ranirę. Pewnego dnia syrena wypłynęła na powierzchnię, aby popatrzeć na słońce. Wtem na samym środku jeziora zobaczyła człowieka w malutkiej łodzi. Z każdej strony atakowały go morskie potwory, krokodyle i wodne węże, od których roiło się w jeziorze. Jeden z węży porwał młodzieńca, owinął się wokół niego i zaczął wciągać pod wodę. Pężu, znikaj, puść tego człowieka, rozkazuję ci. Krzyknęła Ranira, a napastnik w jednej chwili uwolnił swoją ofiarę i wrócił posłusznie pod wodę. Syrena chwyciła nieprzytomnego młodzieńca i wyłowiła go na brzeg. Kiedy młody człowiek się ocknął, zaczęła wypytywać go o różne rzeczy. Co tu robisz? Nikt nigdy nie odważył się pływać po wodach jeziora Słonego, wiedząc, jakie żyją tu potwory. Piękna pani, pochodzę z dalekiego kraju, gdzie nikt nigdy nie słyszał o tych stronach. Gdyby nie ty, pani, wodny potwór pożarłby mnie w oka mgnieniu. Musisz być bardzo odważnym człowiekiem, skoro nie boisz się pływać po nieznanych wodach, powiedziała Ranira i dodała z wielką ciekawością, bo ty jesteś człowiekiem, prawda? Nigdy jeszcze nie widziałam człowieka. Tak, jestem człowiekiem. Mam na imię Mamba. Kiedy mój ojciec umierał, powiedziałabym popłynął na wschód, na wyspę, po drugiej stronie jeziora słonego, bo tylko tam odnajdę szczęście. Mówisz o kraju zwanym Wazimba. Spójrz tam. Ranira wskazała ręką na gaj palmowy na drugim brzegu jeziora. To właśnie kraj, do którego płyniesz. Jeśli jednak chcesz dotrzeć do niego bezpiecznie, muszę ci towarzyszyć. Tylko ja potrafię okiełznać wodne potwory. Odpocznij tu do rana, a wtedy wrócę po ciebie i razem przepłyniemy jezioro. Dziękuję ci, piękna pani. Nawet nie wiem, jak masz na imię, powiedział Mamba. Syrena wskoczyła do jeziora, ale zanim zniknęła pod wodą, odwróciła się i krzyknęła. Jestem Ranira ze słonej groty. Nazajutrz, gdy tylko wzeszło słońce, na brzegu pojawiła się Ranira. Pomogła Mambie zepchnąć czółno na wodę, a potem zajęła miejsce na dziobie. Będę wskazywać ci bezpieczną drogę powiedziała, kiedy Mamba zanurzył wiosło w wodzie. Ledwie minęła chwila, a dookoła łodzi pojawiły się olbrzymie krokodyle i żarłoczne węże. Kiedy jednak zobaczyły syrenę, wszystkie odpłynęły. Podróż przez jezioro minęła bardzo szybko. Kiedy dobili do brzegu, Mamba zwrócił się do dziewczyny z prośbą: Piękna Raniro, odkąd cię ujrzałem, nie mogę przestać o tobie myśleć. Zostań moją żoną i zamieszkaj ze mną w krainie Wazimba. Nie mogę zostać z tobą. Mój ojciec, król Soli, nigdy nie pozwoli, abym opuściła jezioro słone. W takim razie rzucę się za tobą do jeziora, zagroził młodzieniec. Na te słowa Ranira bardzo się przestraszyła. Ona również pokochała Mambę. Obiecała więc, że spróbuje przekonać ojca. Na koniec poprosiła ukochanego, aby o świcie czekał na nią na brzegu jeziora, po czym wskoczyła do wody. On zaś usiadł na piasku i czekał aż do rana. Powoli tracił nadzieję, gdy nagle pojawiła się wśród fal. Była jeszcze piękniejsza niż pierwszego dnia. I uśmiechała się promiennie. Mój ojciec zgodził się, abym została twoją żoną i zamieszkała w kraju Wazimba. Postawił tylko jeden warunek. Nigdy nie wymówisz przy mnie słowa sól i nie wypłyniesz na jezioro słone. Jeśli złamiesz przysięgę, powrócę do mojego ojca w głębiny jeziora. Młodzieniec przysiągł uroczyście. Potem oboje udali się do kraju Wazimba, gdzie odbyły się ich zaślubiny. I tak jak przepowiedział mu ojciec, Mamba odnalazł tam swoje szczęście. Młoda para zamieszkała w chatce rybackiej, gdzie po kilku latach przepełnionych szczęściem pojawił się ich synek, mały Tombo. Nikt nigdy nie wspominał ani o jeziorze słonym, ani o krainie, z której pochodziła Ranira. Tylko czasami młoda żona słuchała szumu muszli, jedynej pamiątki po dawnym życiu. Pewnego dnia pod nieobecność syreny mały Tombo znalazł schowaną głęboko muszlę i przyłożył ją do ucha, a wtedy usłyszał głos. Chodź do mnie, Tombo, dam ci wszystko, czego zapragniesz, tylko przyjdź nad jezioro słone. Przerażony chłopiec upuścił muszlę, która rozbiła się na drobne kawałki. Zaciekawiony jednak tym, co usłyszał, poszedł nad jezioro. Stanął nad brzegiem i zaczął przyglądać się falom. Nagle z wody wyłoniła się ręka, która pociągnęła go do wody. Tombo nie zdążył nawet krzyknąć. Kiedy Ranira wróciła do chaty i nie znalazła w niej synka, Zaczęła szukać go w całej wiosce, ale nigdzie go nie było. Dopiero gdy zobaczyła na ziemi kawałki potłuczonej muszli, domyśliła się, gdzie może go znaleźć. Poszła nad jezioro słone i zaczęła wołać chłopca. Z głębin odpowiedział jej jedynie głos morskich stworzeń. Twój synek jest teraz na dnie jeziora, w pałacu twojego ojca. Nie zobaczysz go więcej. Wtedy Ranira zapłakała nad brzegiem jeziora i tam właśnie zastał ją mąż. Kiedy opowiedziała mu, co się stało, Mambo nie wytrzymał, wskoczył do łodzi i krzyknął – Płynę do króla soli po naszego synka. Przysięgam, że bez niego nie wrócę. – Mambo, co robisz? Złamałeś daną obietnicę. Teraz stracisz mnie na zawsze. Muszę powrócić do mojego ojca na dnie jeziora. Mambo spojrzał na swoją piękną żonę i dopiero teraz zrozumiał, co uczynił. Wówczas Ranira podeszła do niego, ucałowała go i powiedziała, że nie ma do niego żalu, bo przecież złamał przysięgę, aby ratować ukochanego synka. Teraz jednak musi odejść do swojego ojca, aby błagać go o uwolnienie Tombą. Żegnaj, Mambo, żegnaj na zawsze. Płynę teraz do naszego synka. Czekaj tu na niego, na brzegu. Dla mnie już nie ma powrotu na ziemię. Tylko raz w roku, w najkrótszą noc, będziesz mógł mnie spotkać nad brzegiem jeziora. To powiedziawszy, Ranira znikła pod wodą. I znowu Mambo, jak przed laty, Czekał nad brzegiem jeziora słonego do świtu. A kiedy słońce wzeszło, zobaczył, jak mały tombo wychodzi z wody. Odtąd ojciec i syn żyli samotnie w małej rybackiej chatce, a każdego roku w jedną najkrótszą noc szli na spotkanie z syreną. A ona czekała zawsze na ukochanego męża i syna i aż do rana bawiła się z nimi na plaży. Kiedy rankiem wschodziło słońce, wracała do słonej groty. Aż w końcu jednego roku Ranira nie pojawiła się nad jeziorem. Mambo, który już się bardzo postarzał, usłyszał jej wołanie wśród fal. Ukochana żona wzywała go do siebie. Mój kochany Mambo, niedługo się zobaczymy na dnie jeziora. W jednej chwili stary rybak poczuł, jak jego ramiona zamieniają się w płetwy, a całe ciało pokrywa się rybią łuską. I tak, przemieniony w morskie stworzenie, zanurzył się w jeziorze i popłynął w świetle księżyca do swojej Raniry. Odtąd wszyscy potomkowie Raniry i Mambo, kiedy nadchodzi ich czas, Przychodzą nad jezioro słonem, aby przemienić się w morskie stworzenia i popłynąć do słonej groty.